Nie jednego rzeczy już za mało i stał spartą. Wszystko tam co sen, w jednej chwili upadło Wniesione echem słowa, przez zagrypnięte gardło Nie poddam się, zobacz, stoję za podwójną gardą OBI, UKS, EHA, skład, patro to nikt wróg i bardą Przecież to nie pracja, a uliczne egzystencje minimalna tolerancja Student przyznaje, sytuacja, bo jest to o Nie takie razy przeżyliśmy kłopoty podki i soboty, klimat potwórnowy nie i po głowy To były czasy, zawsze będę je pamiętał No tu jest na mikrofonie odciśnięta ręka Wiem że każdy czasem jak tałość pęka Ale co by się nie działo, zawsze gra, Kiedy gdy wsiadam z na krawędzie, gdy specjalne w rękach A gusarą świat, tylko na niebie a ja lubię tak, bo to mnie wyłącza, myślenie o problemach tych jakie mi wykańca, Z mu zawsze wiatr jasno trzy klista na pionieka Powiem ci hasta la vista będę się najebać To rzecz oczywista Dziś nie będę o tym myślał Muszę się rozluźnić Na nagranie kawałka Przecież nie mogę się spóźnić Pora się zgłupić, To co chcesz wyrazić Rewielnie jedyna miłość Która nic mi nie zdradzi Mówię człowiek przejścia Który jakoś sobie radzi Rok po roku Krok po kroku Kolejny temat w toku Płynął lata a Historia w naszej pamięci się układa. życie na przemian przeplata Lumi i dobrymi chwilami, zawiązanymi rękami ciężko operować. Patrzę na życie szeroko otwartymi oczami. Z tymi, którzy w razie potrzeby pomogą, tak jak mogą, ale zawsze się dają. tych, tak, którzy zaszkodzą. Ludzie po upadku czasem się godzą ze swoim losem, głosem echa północnego brzmienia. Spełnią swoje marzenia. Godymu, która się przyunosisz, Ty przynosisz Chwilę ukojenia, chwilę zamyślenia, nad sensem Trzeba umieć odróżniać, cudzenia od rzeczywistości Patrz na tych ludzi, którzy nie dostrzegli W tym kierunku pobiegli, nie zastanawiałem się nawet Dokąd nie żałem. tak jak słońce, schodzi i zachodzi Tak człowiek wybiera się i rodzi Uważaj, bo przy łatwo wypaść z łodzi cztery, cz cztery świata strony, cztery palce u mojej ręki Za pomocną no złoń, korzyść zawsze powie dzięki Za te wszystkie chwile Pomagania, kiedy życie biało to sklep i dziękuję za wiele jeszcze innych rzeczy. Dłoni długo opis, kolejny opis. Żeby na kartach życia zapisany, numer zagrany, a wiesz, że trudności były. Problemy trapiły i żyć nie dawały. Z problemów małych te wielkie narastały, jak góry skaliste. Wszystkim dziękuję za oczy szkliste, za wieczory wszystkie, za noce mgliste, które dla niektórych na zbyt były wyraziste zaiste. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali. Dzięki Wam za to, że żeście się starali. A wiecie, że z drobów umarli powstali. Więc i Wy, i o tym pamiętajcie. Z życia dużo wierzcie, ale i tak. Zawsze się o wszystko co chcecie starajcie Nigdy życie nie przestawajcie A bloki wciągają Szkoły ulicznej taktyki betonowym oddechem grają Są znajomi co ze mną zapalą, wypiją Ale i porozmawiają A o rasa podkłady wyłącznie dla zasady Żebyście widzieli że żeby żeśmy nie stanęli. Bywały momenty, że było złe samo poczucie. Kilka lat temu w rozjewanym bucie jawki pytałem, Z wirusem i farbą ścianą życie przywracałem. I dalej się kręci. Nie w bo lecz będą wzięci. Co ma się kręcić, niech się kręci. Bóg karuzele życia w dłoniach przed mogącym trzyma. Na razie dzięki za czyste dźwięki, za słowa o za to, że serce do bije, za to, że zamieniam myśli w słowa proste, za to, że jak Polak krzyje, a w tej właśnie chwili, obyśmy do końca życia ten schemat tworzyli. Nieprzespane noce rozszalałe myśli, tak powstaje wierzch. Muzyka jednocześnie, niby to na jawie, niby to weśnie. Efekt ciężkiej pracy, zmęczone dłonie, twórczość chce wypłynąć, lecz nie może. Wciąż na szarej stronie, wciąż na szarej stronie Żluławskiego centrum rozpoczyna na fala Chwala UKS, wolny kryby, wypuszczanie, robienie bitu, gramofonu, obsługiwanie To moje zadanie kipkowym w sercu na zawsze pozostanie Sceny NDWG, reprezentowanie Muzyka składu, przecież nie przestanie. Zobacz, wszystko zmierza w dobrą stronę Małymi krokami, które są wyraźnie znaczone. Wierszami witami, zwinili z plami. Nie ta wada, brak sprzętu, wielkie utrudnienie Wielka przeszkoda stojąca na drodze tworzenie Skórą nogi, ciężko biedź przed ciebie. Czekam wciąż na moment, aż będzie lepiej Dziś łączymy siłę poprzez te nagranie I wiem, że jeszcze nie raz Bobby, korzeń i Adam u mego poku stanie I z drogą przed mikrofonem zamieszanie Sąsiedzi będą walić, wstupili ściany Wreszcie będzie mieć liczyć, aż kawałek nagramy W w butelce, na strój weekendowy Może wpadną jakieś tematy do głowy wokół przyjaciele, ze szczęśliwą kartą. To momenty, o których zawsze wspomnieć warto. Życie jest jedno, dobrze o tym wiem, raz szczęście szczęściu, raz Tak trójnie dzień za dniem. Pana, nie chcę tu tak ale nie to ja bym tu tam jeździł. To jest tak no Dobra, macie. pan, proszę. proszę. Gdzie jest proszę, <Leccy. miele> Je suis pas éviter. jest się bardzo to Muszę, że długo tu się spala się Dwała,